Franklin, ukochany kocyk. Franklin był już dużym chłopcem. Bez najmniejszego strachu zjeżdżał na grzbiecie ze stromego brzegu rzeki, prosto do wody. Chrup! Umiał poprawnie liczyć i zawiązywać sobie buciki. I sam, ale całkiem sam zasypiał. Pod warunkiem, że ktoś mu przeczytał bajkę na dobranoc i przytulił go bardzo mocno. Mało żółw układał się do snu w swoim pokoju, mając na stoliku szklankę wody i zapaloną lampkę nocną oraz tuląc się do swojego ukochanego, niebieskiego kocyka. Na początku kocyk był duży i miękki. Miał brzegi wykończone satyną, jednak od tego całego przytulania trochę się podniszczył. Przetarł się po środku i wystrzępił na brzegach. Co roku, w miarę jak frantyn róz coraz większy, kocyk malał i malał, aż stał się całkiem nieduży. Franken zwykle porządnie składał swój kocyk i trzymał go w górnej szufladzie komody. Pewnego wieczoru nie znalazł go jednak w tym miejscu. Przeszukał cały pokój, jak wicher przyleciał przez komodę i szafkę. Powyrzucał rzeczy z szuflad i postrącał książki z półek. Mimo to kocyka nie znalazł. Rozżalony żółwik pobiegł do rodziców. – Wracaj do łóżka – powiedzieli na jego widok. – Ale, ale... Franklin nie potrafił wykrztusić słowa. – Nie ma żadnego ale – uciął tata. – Była już bajka na dobranoc, uściski przed snem, dwie szklanki wody i sam wyłączyłem ci nocną lampę. – Ale nie mogę znaleźć kocyka – wyszlochał mały żółwik. Rodzice przyłączyli się między poszukiwań. Na jednak zaglądali do szafek i wszystkich kątów. – Spróbuj sobie przypomnieć – doradziła mama – kiedy po raz ostatni widziałeś kocyk? nie pomyślał chwilkę, rano, kiedy pokłócił się z misiem, długo tulił się do kocyka, aż poszło się trochę lepiej. Po południu była burza, wiał silny wiatr, błyskało się i brzmiało. Franklin schował się pod kocykiem i przeczekał, aż burza odeszła i zrobiło się cicho. Był pewien, że po burzy odłożył kocyk na miejsce, do górnej szuflady, jednak gdy teraz zajrzał tam razem z żelicami, kocyka nie było. – Znajdziemy go jutro – ucieszyła Franklina mama. – Ale ja nie zasnę bez kocyka – żółwik ksiąkał noskiem. – Mam pomysł – odezwał się tato. Wrzedł z pokoju i po chwili wrócił ze starym żółtym kocykiem. – Co to jest? – zapytał Franklin. – To mój kocyk – wyjaśni tato. – Tuliłem się do niego, kiedy byłem mały. – Może dziś zastąpić twoją zgubę? Franki słowo przytulić się do starego żółtego kocyka ale to nie było to samo. Bardzo tęsknił za swoim ukochanym niebieskim kocykiem i minęło wiele czasu, zanim udało mu się zasnąć. Na drugi dzień rano od razu zaczął szukać. Najpierw podszedł do miesia. Wyglądał na tak bardzo przygdębionego, że miś zapytał z niepokojem. – Co się stało, w Franklinie? Czy twoja mama znów ugotowała gotowała na obiad bukselkę? – Gorzej – odparł żółwik. Nie mogę znaleźć swojego kocyka. Tu go nie ma, powiedział miś. Poza tym moja mama mówi, że takie duże misie jak ja są za stare na niemowlęce kocyki. Może nie potrzebujesz już kocyka? Franklin widział, że miś nadal sypia ze swoim starym szmacianym kuliczkiem. A co z twoim króliczkiem? zapytał. kuliczki to co innego, odrzekł miś. Potem Franklin podreptał do lisa. Tam też nie było jego kocyka. – Może się pobawimy? – zaproponował list. – Nie mam ochoty na zabawę. Frankin ze smutkiem potrząsnął głową. – Muszę znaleźć swój kocyk. – Mój tato mówi, że ze starych podartych kocyków nie ma żadnego pożytku. Może powinieneś sobie kupić nowy koc? – odsunął mu lis. – Ale ja lubię mój stary kocyk – powiedział z uporem żółwik. – I nie zamienię go na nic nowego. Pożegnał się z lisem, i poszedł szukać dalej. Mały żółw trafił do bobra. To też nie znalazł swojego kocyka. Franklin był bardzo przygnębiony. – Może pożyczysz sobie mojego puszowego misia i będziesz z nim spał, dopóki nie odnajdziesz swojego kocyka? – zaproponował bobr. Dziękuję, bobrze! – powiedział smutno Franklin i mocno przytulił bobrowego misia. tego wieczora Położył się spać z żółtym kocykiem swojego taty i pluszowym misiem bobra. Wciąż jednak brakowało mu ukochanego niebieskiego kocyka. Nazajutrz przy śniadaniu tato Franklina pociągnął nosem i zmarszczył brwi. – Co to za poskudny zapach? – zapytał, zatykając sobie nos. – Jakby jakieś stare, zatęchłe skarpety. Franklin i mama też pociągnęli nosami. Wtedy żółwik przypomniał sobie o czymś. – Ojej! – ja chyba wiem odezwał się cichutko. Frankin sięgnął pod taborek, na którym siedział i wyciągnął z pod niego coś niebieskiego. Swój ukochany kocyk. Pat, pat, pat na podłogę wysypało się kilka zimnych oślizgłych brukselek. Mama i tato patrzyli na tę scenę w zdumieniu. Patrzcie zawołał radośnie żółwik znalazłem mój kocyk. Zupełnie zapomniałem, że go tam wcisnąłem. Zapomniałeś też zjeść brukselkę, mama pokręciła głową. No tak. Frank nie zawstydził się i zrobił przepraszającą minę. Narobił tyle zamieszania i bałaganu. Stara, zimna brukselka nie pachnie zbyt ładnie, zauważył tato. Każda brukselka śmierdzi, stwierdził Franki. Mama uśmiechnęła się. Ja dawniej nie cierpiałam kapusty przypomniała sobie. sta podczas gotowania naprawdę obrzydko pachnie. Szparagi, zawołał tato. Szparagi śmierdzą gorzej niż kapusta i brukselka ugotowane razem. Brokuły, wykrzyknął Franklin i nagle zamykł. Przecież lubił brokuły. Brokuły brzydko pachną, ale nie schowałbym ich, tylko bym je zjadł, powiedział z przekonaniem. To bardzo dobra wiadomość, orzekł tato. Frankin pomógł uprzątnąć bałagan, który sam spowodował. Potem mały żółwik wziął w swój kocyk i mruknął. Nie przeszkadza mi, że jesteś dziurawy, ale ten zapach to już przesada. Przydałoby ci się pranie. Wieczorem, jeszcze przed bajką na dobranoc, przed uściskami i szklanką wody, Frankin odłożył żółty kocyk taty do skrzyni z pościelą. Miło się mieszka w domu, w którym nawet stare kocyki mają swoje miejsce.